Widzisz, panie, te straszne chmury Sieką nas deszczem, groźnie i Pod nami górskie jeżą się granie I jeszcze troszeczkę mój szan, pęgnanie o. Już siłostatkiem walczę z zawieją, Ledwo go kłapię, skrzydłami wbleją. Patrz jakie straszne, w dole odkłanie. I jeszcze troszeczkę myślam, na nie. Troszeczkę jeszcze. <śm> Łatwo powiedzieć Jeszcze troszeczkę Dzięki ci, panie Za tę wycieczkę wnet będą ze mnie Zwłoki pocianie I już lądujemy Mój szampelanie. Ach, ledwo żyję Dalej bym nie doleciał Jesteś pewien, panie, że to tutaj? Jestem pewien. Góry rzeka dolina. Ruiny zamczyska. Oj, strasznie tu. O, co to było? Nie wiem. Chyba jakieś zwierzę. O, może lepiej nie pchać. się Tam, do środka. Ja mam żony i dzieci. To wasza, jedyna szans. Co? Wchodzimy! Wychodzich! Do tej wpadłem na coś! Kto, kto krzyczał! Nie, chyba ja! Czy, czy myślisz panie, że tu mogą być duchy? Może tu być nawet coś gorszego od duchów. Ojej, ojej. O, Skąd dopieka Ten głos? O, o, o, nie, nie, nie! Nie wiem! Nie wiem! Nie chcę wiedzieć! Chodź za mną! Musimy to wyjaśnić. Jakaś komnata. Aha! Tam! Na stryżku patrz! Okienko. W ty okienko, jakiś potwór! Ojej! Sowa! Czy sowa może zaatakować buciana? Dwa buciany. Hej, sobą. Nareszcie jesteście. Spodziewałaś się nas? Tak, czekałam całe lata. Tak się cieszę. Przypowiedziano mi kiedyś, że właśnie bociany wyzwolą mnie z najstraszliwszej niewoli. Zostałam zaczarowana. Jestem królewną, a moje imię brzmi Pulcheria. Królewna Pulcheria. Moje losy nie różnią się od naszych. Posłuchaj mojej opowieści, Pulcherio. I ja jestem królem, a nazywam się Barnaba IV. Panowało mi się spokojnie, nawet za spokojnie, aż tu nagle przez własną lekkomyślność zostałem zamieniony w bociana. Zostaliśmy zamienieni w bocianę. Tak, tak. tak. I... To bez możliwości odczarowania się. Okropność czuję w tym sprawkę czarnoksiężnika Rygoberta, który zmienił mnie w sowę, mszcząc się w ten sposób na król moim ojcu. O, Sowa to jeszcze gorsze od Bociana. Właśnie, a powiedział za to, że twój ojciec kazał wyrzucić mnie z pałacu, Będziesz pokutowała w sowiej postaci tak długo, dopóki ktoś mimo twego ohydnego wyglądu nie zechce pojąć cię za żonę. Tak powiedział Rygobert. A ja mam już tego zupełnie dosyć. Siedzę smutna, posowiała, co mnie spotka nic. Nikt miłością nie zapała Do mych szpetnych lic Nie chcę być sobą Pragnę być sobą Czyli zwyczajną Całkiem osobą A -a -a Nie chcę sobą być już więcej A -a -a Nie chcę sobą być w sposób możemy ulżyć Twojej doli? Żeby Cię odczarować, musimy sami zostać odczarowani. Otóż to, co Ci przyjdzie z tego, że zostaniesz żoną Bociana? Właśnie. To pokropna rzecz być sobą i na utkwić tkwić. Lecz wyznaję Bocianową, także nie. Nie chcę być, nie chcę być sobą, pragnę być sobą, czyli zwyczajną całkiem osobą. Oane. Nie chcę sobą być już więcej, Oane. nie chcę sobą być, o nie. Słuchajcie mego planu. No, no, no. Wiem coś, co może nas ocalić. Ale zobaczcie, mogę zdradzić wam mój plan tylko pod jednym warunkiem. L słuchamy. Mów tu, Lerio. Mój warunek brzmi. Jeden z was musi pojąć mnie za żonę. E, e, jeden z nas. E, ja, ja, ja już mam żonę. I, i dzieci. Trochę swobodliwa sytuacja, ale nie widzę wyjścia poza rozwodem. Co takiego? Moja kunegunda oczy by mi wytrapała. Za to wasza królewska mość jest młodszy i nie Więc o, co z tego? No, rzecz zupełnie oczywista. Młody król żeni się z piękną księżną co kto ci ten. powiedział, że jest piękna? No, Jakże mogę kupować kota w worku? Nie kota, d tylko sowę. Wasza królewska mość musi zaryzykować. Jednak ty powinien. Nie nie mam mowy. Wolałbym już pozostać pocianem. Ach, no dobrze, dobrze. A więc przyjmuję twój warunek, bulerio. Kiedy tylko powrócę do ludzkiej postaci oświadczę się o twoją rękę, a właściwie o skrzydło. Wierzę ci. A teraz posłuchajcie. No, no, no. To zamczysko należy do naszego wspólnego wroga Rygoberta. Ach. Dziś w nocy odbędzie się tutaj zjazd czarnoksiężników którzy z tej okazji mają zwyczaj chwalić się swoimi niegodziwymi wyczynami. W kącie sali, gdzie odbywają się obrady tuż przy jest otwór, to... przez który będziemy mogli wysłuchać ich wynurzeń. O, to znakomicie! Mamy szczęście, że Rygobert jest zajęty zjazdem. Prowadź nas pulcherią. Musimy okrążyć zamczisko, a później zsunąć się po dachu. Panie kolego Pan bardzo mocny, Zacznę jak zwykle od tego, co udało mi się załatwić w ostatnim okresie. Drodzy przyjaciele, myślę, że największym moim osiągnięciem była wizyta w pałacu króla Barnaby IV. Był u mnie w pokoju przemienieniem władcy oraz szambelana w dwa dobre. <grym> Aleśmy byli głupi. Nie uważasz szambelana? Oj tak. Chcecie wiedzieć, jak tego dokonać? Tak, prosimy bardzo, ruch. prosimy, ale... Ruch. Ruch. To bardzo, bardzo proste. No. Przebrany za wędrownego klamarza, sprzedałem Barnabie mój niezawodny proszek wraz z hasłem, sprawiając, że obaj, król i szambelan, Zapomnieli, jak brzmi jego odwrotność. No i przekostali nieodczarowani. Mój No to, to, to, to dosyć trudne. Arpat, halpa, amat sama. Zatem odwrotnie. Hamad Halpa, Arpat, o, o to, to, to naprawdę niełatwe do zapamiętania. Nie zapomnimy co już... Nie, Hamad Halpa, Arpat, nie zapomnimy. To jeszcze nie wszystko, Nie. W miejsce karteczki z tekstem zaklęcia podrzuciłem im inną, z wyrysowaną drogą do zamczyska. Powinni zjawić się tutaj jeszcze tej nocy. Jaką Jako bociadły! No oczywiście! A gdy się zjawił, wówczas.. Wówczas będziemy wiedzieli, co zrobić z tymi ptaszkami. <grym zanurę> <grym zanurę> Otóż to! <grym zanurę> Tym razem nie zapomnimy hasła, prawda? Żambelanie! O nie! Oto proszek! <grym zanurę> Biorę do ust troszeczkę. Powolutku! Powolutku! Tak, mamy czas. Dopóki trwa ich zebranie. Mówię, Samal Hamat, halpa arpat. Ja też zażywam szczyptę proszku. I wypowiadam zaklęcie. Samal, Hamat Halpa, Arpat. To nadzwyczajne. Jakiś ty piękny Barnabo. A ja. Uż, ta słowa nie odznacza się taktem. Droga Pulcherio. Mam zaszczyt prosić Cię o rękę. Piękna, moja żono, jaka ona piękna. Zmieniłam się, prawda mężu? Czy nie uważasz, że warto było zaryzykować? Nie każda słowa to królewna i król nie w każdym boczu tkwi, lecz mimo wszystko jestem pewna. Że czasem warto, wierzcie mi, że czasem warto zaryzykować tego się lęka, jedynie tchórz, że czasem warto zaryzykować, spróbować jednak szczęścia a mój czasami warto zaryzykować, choć z głowy nie nawet włos czasami warto zaryzykować może się wtedy uśmiechnie los sądź mnie pulcherio surowie, za me wahania za mój lęk bo nawet w swej postaci sobie ukryty, jakiś śmiałeś gdzie? Nie wolno było nie ryzykować, cofnąć się mógłby jedynie tchórz. Nie wolno było nie ryzykować, gdy szczęście blisko może tuż, tuż. Czasami warto zaryzykować, choć z głowy miałby spaść nawet włos. Bo tym, co zechcą zaryzykować, najczęściej sprzyja kapryśny los. Ach, jakiż jestem szczęśliwy. Jakaż też jestem szczęśliwa. To bardzo ładnie, ale pośpieszmy się. Zebranie czarnych księżników nie będzie trwało wiecznie. Masz rację. W drogę. I ten wiatr. pomyśleć, no, że narzekałem, mając skrzydła. Jeszcze trochę wysiłku, Szampelan. Jeszcze tylko troszeczkę. Łatwo powiedzieć jeszcze troszeczkę. Dzięki ci panie za tę wycieczkę. Już ze mnie teraz nic nie zostanie. Już widać miasto, mój szampelanie. Mój szandelarnie. Oj, sporo, sporo. Wasza królewska mość, i jego piękna małżonka zostaliście powitani z niezwykłym entuzjazmem. Niech nie nie nie nie Panowie! Wyruszamy natychmiast! Przeciwko rygobertowi! nie tylko jego, ale wszystkich zebranych na zamku czarnoksiężników! To nasza niepowtarzalna szansa! Jak zwykle znalazłem się w pierwszym szeregu walczu. Zaskoczenie było zupełnie! Uderzyliśmy ze wszystkich stron! Tutaj, tutaj ucieka! Jeden z czarnociężników skazał nam trego. Nie róbcie mi krzywdy! On jest tam! Zmienił się we lwa! Teraz zmienił się w Ucieka jako żmija! O! On jak jako mucha! Ach, coś się z nim stało! Gdzie się podział? No, ustaliliśmy później, że rygobert zaplątał się przypadkowo w sieć pajęczą i <grym> <grym> został skonsumowany przez jej właściciela. <grym> Nasze zwycięstwo było całkowite. <grym> Na szczęście więc, jak zanotował kronikarz, czarnoksiężnicy przestali odtąd trapić królestwo swymi przebrzydłymi czarami. Syna Rygoberta Gamoniusza postawiliśmy przed sądem, a kiedy wyrok, myślę, zapadł łagodny. Tak, bardzo łagodny. Gamoniusz, który wcale nie był zły, tylko głupi, skazany został na zażycie szczypty ojcowskiego proszku. I, i, i przybrał kształt bocia. Co najzabawniejsze, nowa egzystencja tak bardzo przypadła mu do gustu, że wkrótce pojął za żonę przystojną bocianicę i ujął sobie gniazdo. O, tak, tak, pamięta wasza królewska mość, prawda? A pamięta... czy pamięta wasza królewska mość gdzie? Jakże bym mógł nie pamiętać oczywiście. Pod lasem, na krytej słomą chacie, A gdzie mieszkała... Rezolutna dziewczynka i jej matka. Matka. Za sprawą waszej królewskiej mości i... Moją zajęto się zdrowiem matki, która szybko odzyskała siły. Jej córka zaś poszła, jak inne dzieci do szkoły, żeby stać się dziewczynką nie tylko rozgarniętą, ale także i wykształconą. Popatrz, no szampelanie, jak ta przygoda wyszła na dobre mnie i całemu królestwu <grystwa> Przestałem być monarchą znudzonym i rozkapryszonym. Zacząłem rządzić naprawdę no, z pomocą swoich wypróbowanych doradców. Oczywiście no. no. i wtedy okazało się, że nie mam wolnego czasu. A w każdym razie nie mogę poświęcić go o tyle, ile bym chciał mojej pięknej i mądrej puchy. I naszym drogim dzieciom. O, bocian już dwukrotnie odwiedzał wasze królewskie stadło. Często w rodzinnym gronie wspominam tę swoją bocianią epopeję. A lubię przed tym śpiewać żonie i dzieciom taką oto piosenkę. Nie masz pana nadpociana, cóż za godność niesłychana? Tyle Nie wdzięku w jego dziobie, jakie piękne nogi obie! Wszystko razem świadczy o tym, o tym że Kolej jest kle, kle, kle, i notem! Na innego ptastwa tle, ten co woła kle, kle, kle, kle, kle, Masz pana nad bociana, rzecz to niby wszędzie znana. Na, lecz naprawdę, kto by dociekł? Czemu taki darma bociek? Że się z miejsca staje, staje gwiazdą gdzie sklek, klek, klek, klek leci klek, gniazdo i że nikt nie mówi źle. O tym jego kle, kle, kle, kle, kle. kle, kle, kle.